Fil, film, gry i film, film, film, film, film, komiks, komik. klasyka Klaska, i nowość, nowość hit, hit i gniot. Wszystko, wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 28 września 2024 roku. Słuchacie właśnie 518 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami doktorant dorabiający na stacji benzynowej i szukający swojego powołania. To ja, Szymon szmaś -Cieśliński. Witam Was i zapraszam na podcast o komiksie Hydraulik Dusz. Mamy końcówkę września. I ostatni miesiąc obfitował w premiery komiksowe w związku z 35. Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi. Jeżeli śledzicie nasze media społecznościowe, to wiecie, że byłem tam obecny. Byłem na MFK IG i nawet udało mi się nagrać świetny wywiad z Tomkiem Kątnym i Markiem Turkiem, czyli twórcami komiksów z serii Wydział 7 I mówię nieskromnie, że wywiad jest świetny, gdyż moi rozmówcy zdradzili mi naprawdę wiele planów na przyszłość tej serii, a przy okazji podzielili się licznymi anegdotami i ja osobiście jako fan Wydziału Siódmego byłem no, bardziej niż usatysfakcjonowany, tak ja byłem zachwycony tam miałem banana na twarzy przez całą naszą rozmowę. Dlatego jeżeli lubicie wydział 7 albo nie wiem jeżeli jesteście fanami z archiwum X i chcielibyście zobaczyć jakby wyglądało z archiwum X po polsku, no to serdecznie was zachęcam do nadrobienia tego wywiadu. On jest dostępny na Konglo, oczywiście na naszym YouTube i w aplikacjach podcastowych, ale wracając do tematu przez natłok tych wrześniowych premier łatwo coś przeoczyć, dlatego dziś opowiem wam o nietypowym komiksie wydanym miesiąc temu mniej więcej z mojej perspektywy przez Egmont. i Jest to komiks mający wiele punktów wspólnych z omawianą przed tygodniem Signed Mount*. Był to film z 2019 roku, dlatego no, to jest idealny moment, żeby o nim wspomnieć, tak żeby wspomnieć o tych dwóch tekstach kultury tak tydzień po tygodniu. Hydraulik Dusz to komiks na podstawie pomysłu Bena Kisela, Markusa Perksa i Henrygo Zebrowskiego ze scenariuszem tych dwóch ostatnich oraz z ilustracjami Johna McKee i PJ Holdena zbiera sześć zeszytów oryginalnej serii DC Horror Presents Soul Plumber i jest to zamknięta historia, liczy sobie 152 strony, przy czym no w tym są też okładki i trzy strony dodatków i polskie wydanie to oczywiście twarda oprawa, seria wydawnicza DC Horror wydawnictwo Egmont. Tydzień temu opowiadaliśmy Wam o Saint Maud, o tym filmie od A24. Mówi, opowiadaliśmy, bo tam rozmawiałem z Michałem Jerem Rakowiczem. I w tej produkcji tytułowa Maud jest pobożną pielęgniarką, która usilnie szuka celów w życiu i marzy o Bożym powołaniu. I pewnego dnia znajduje je, uświadamia sobie, że jej boską misją tu na ziemi jest zbawienie duszy jej pacjentki, śmiertelnie chorej gwiazdy tańca. Film jest intymną, wojerystyczną wręcz opowieścią o kobiecie i jej wierze, a przy tym horrorem, czyli jak możecie się spodziewać, no albo jeżeli słuchaliście ostatniego podcastu, to mniej więcej pewnie się domyślacie, jak się tam ta akcja toczy, no ale właśnie no nie idzie to dobrze. No i Hydraulik Dusz opowiada nam o Edgarze Wigginsie. Edgar Wiggins to młody mężczyzna, który został wydalony z seminarium a więc no nie dopuszczono go do stanu kapłańskiego i teraz pracuje na stacji benzynowej. I podobnie jak maut, marzy o boskim powołaniu. Czuje, że został stworzony do wyższych celów i że Bóg wybrał go na swojego sługę. I pewnego dnia zostaje zaproszony na spotkanie hydraulików dusz. Jest to firma, która... Działa, jak te wszystkie, wiecie, prezentacje cudownych leków czy sprzedaż garnków w hotelach dla starszych osób. Tutaj ta firma sprzedaje plany urządzenia zwanego przepychaczem ducha, które to urządzenie ma służyć do domowych egzorcyzmów. Edgar oczywiście udaje się na tę prezentację do hotelu i w trakcie tejże Urządzenie otwiera portal do wnętrza rzekomo opętanego mężczyzny, a sprzedawca, marketer, który dokonuje prezentacji wyciąga przez ten ala portal coś, co przypomina komórki rakowe. Egzorcyzm więc powodzi się, a Edgar czuje, że odnalazł swoje powołanie, że to jest to, na co czekał przez całe życie. Niestety jak to zwykle bywa przy takich prezentacjach, sprzęt jest drogi. A Edgar jest e, no, niewykształconym, prostym facetem dorabiającym na stacji benzynowej. E, no i nie stać go na zakup sprzętu, to też popełnia trzeci grzech w swoim życiu i wykrada plany urządzenia. Buduje e, no, w wolnym czasie, korzystając z jakiegoś złomu, przepychacz ducha i postanawia uzdrowić swojego przyjaciela. Postanawia, tak samo jak Maud, tak uratować chociaż jedną duszę. No i w tym wypadku chce wyegzorcyzmować przyjaciela, takiego bezdomnego ćpuna i foliarza, który żebrze w pobliżu stacji benzynowej, gdzie pracuje nasz Edgar i ku zaskoczeniu bohatera urządzenie rzeczywiście działa, ale sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, do naszego świata wkracza istota z innego wymiaru, a pewien ksiądz ogłasza rychłą apokalipsę i krucjatę także przeciwko Edgarowi. Jak słyszycie w obu tekstach kultury mamy do czynienia z jednostką, która marzy o tym, by być wybraną przez Boga i by zbawiać innych ludzi, by ratować duszę innych ludzi. Jednak Saint Maud jest całkowicie na poważnie. Tak, prowadzoną opowieścią, jest filmem intymnym, kameralnym, a Hydraulik Dusz jest komiksem krzykliwym, wulgarnym, kampowym. Na ilustracjach wielokrotnie będziemy widzieć krew, żygi, mocz, kał. W dymkach zagoszczą dziesiątki, a może i setki wulgaryzmów, pewnie raczej setki, a cała opowieść jest w B-klasowy sposób Obrazobórcza. Więc mimo tych punktów wspólnych mamy też przeogromne różnice. No i tak przechodząc już do omówienia poszczególnych aspektów tego komiksu, zacznę może od projektów postaci, które zaliczam jak najbardziej na plus. Wszyscy bohaterowie, protagoniści są na swój sposób brzydcy, co doskonale pasuje do świata przedstawionego, który też jest raczej brzydki, to jest raczej taki świat patologii. Praktycznie wszyscy bohaterowie są szaleni, są wyrzutkami społecznymi. Edgar, główny bohater, jest wychudzonym, niskim, młodym gościem bez perspektyw. Właśnie uciekł z domu, został wyrzucony z tego seminarium. Teraz sobie gdzieś tam trochę dorabia, pragnie zostać sługą Bożym. I to jest to marzenie które wynika z tego, że w dzieciństwie oglądał serial akcji. Serial o księdzu judoce, który zwalczał zło i stał się dla Edgara wzorem. Edgarowi towarzyszy Elk. Elk to były żołnierz, tak weteran, niegdyś zapewne świetnie zbudowany, teraz zaś dorobił się sporego brzucha, ale nadal jest na chodzie. W trakcie prawdopodobnie jednej z misji stracił nos, ale by nie zapomnieć właśnie o... W tym okresie, który jest dla niego ważny i też w ramach takiego sprzeciwu wobec ruchu hipisowskiego nie pozwolił na rekonstrukcję tego nosa, przez co chodzi z odsłoniętą jamą nosową. W miejscu nosa ma dziurę po prostu z kawałkiem kości i to fajnie jest ogrywane w komiksie, bo gdy bohater na przykład pali, no to z tego otworu wylatuje dymno i często mamy zbliżenia, czy ukazywanie tej twarzy z różnych profili, tak twarzy bez nosa de facto. Elk jest szurem, który znalazł na YouTubie kanał Sekty Jeb Matki, nie przesłyszeliście się, kanał Jeb Matki, i teraz podąża wytyczoną przez nią ścieżką niewyparzonej gęby. Mamy jeszcze ten byc innego wymiaru, który w bardzo ciekawy i brutalny sposób postanawia upodobnić się do ludzi. Nie będę mówił jak, bo na no to byłby może niepotrzebny spoiler. I są przedstawiciele kościoła, głównie negatywni, w tym ksiądz w zbroi, która przypomina stroje straży przybocznej, cesarzy starożytnego Rzymu czyli Pretorian, tak taka zbroja pretoriańska, nie mylić ze Star Wars oczywiście. Gorzej od strony projektu, designu wypada jeden typ antagonistów, gdyż są to istoty, powiedzmy, smoko-podobne. One nie wyglądają źle, ale liczyłem na coś bardziej kreatywnego, przy czym jedno z finałowych starć jest epickie, jest głupie, ale no jest epickie, to jest taka scena, jak Skyju mówi i tam ten design jakoś się sprawdza. Tak naprawdę cała warstwa wizualna jest świadomie brzydka, ale przy tym w tej swojej brzydocie jest atrakcyjna. Twarze postaci są często koślawe, ale obecne na nich emocje są całkowicie czytelne, czyli coś wygląda jak narysowane tak trochę byle jak, może nie niedbale na zasadzie, że tam nie ma detali czy coś takiego, bo detale często w sumie są obecne, ale wiecie, tutaj kreska gdzieś poszła krzywo, czy coś, zostawiamy to wszystko, ale to, to ma być świadomie brzydkie, tak? Oni, ci bohaterowie mają być kośnawi. Narracja jest dynamiczna, sceny akcji są czytelne, ani razu się nie zgubiłem w trakcie lektury tego komiksu. Nawet jeżeli tam rzeczywiście dzieje się sporo w danej sekwencji. Tła są wystarczająco szczegółowe, mnie często brak szczegółów tutaj czy znaczy tutaj w ogóle w komiksach przeszkadza, a tutaj właśnie one są na tyle szczegółowe, by nie wybijały z lektury. Większość pomieszczeń, które odwiedzimy, jest w jakiś tam sposób brudna czy nieuporządkowana. No jest to komiks brutalny, więc często przestrzenie są pokryte krwią czy jakimiś fekaliami, albo też są zawalone przedmiotami w nieładzie. Tam mamy, nie wiem, jakąś tam rozwałkę w sklepie, chociażby na tej stacji benzynowej, tak, no i tam się walają artykuły różne po podłodze czy latają w powietrzu. On wygląda właśnie w tej swojej brzydocie atrakcyjnie. Kolory też są bardzo istotne, bo doskonale pasują do opowiadanej historii. Nakładał je Mike Spicer, są wyraziste i Spicer też bardzo fajnie operuje w obrębie ograniczonej palety na danym panelu, czyli wiecie, w obrębie panelu czy ciągu paneli mamy ograniczoną kolorystykę, nie ma wszystkich możliwych barw, ale właśnie przez różne odcienie te sekwencje są dalej bardzo ładne, tak zwyczajnie, mimo że jednocześnie w pewien sposób brzydkie. Jeżeli chodzi o krew i inne ciecze wydostające się z ludzkiego ciała, to na ogół ich obecność jest uzasadniona fabularnie. Wiadomo, rozerwanie ciała na kilka części musi generować fontannę krwi. Bohaterowie często są świadkami okropnych rzeczy, to też regularnie wymiotują, gdy spotykają się właśnie z czymś obrzydliwym. Czasami jednak komiks po prostu celowo skandalizuje e, na przykład, gdy okazuje się, że w seminarium duchownym toaleta dosłownie pływa w fekaliach i taki rzadki kaos pływa przez podłogę niżej e, na poziom niżej na figurę Najświętszej Marii Panny, co jedna z postaci wzięła za cud, e, za rzeźbę płaczącą krwawymi łzami i tutaj na usprawiedliwienie twórców e, muszę dodać, że ta scena powraca w fabule w dość przemyślany sposób ale jednak, no, gigantyczny, całostronicowy kadr z księdzem szykującym się do masturbacji, no, ociekającym kałem kiblu służy głównie skandalizowaniu. Tak. No i rzeczywiście to działa, bo to się wypala w mózgu czytelnika. Ale żeby nie było, to nie jest komiks uderzający w kościół jako taki. To nie jest jakaś krucjata przeciwko kościołowi. To jest kampowa jazda bez trzymanki, uderzająca we wszystko, co się da i łamiąca tabu opowiadania o wierze i praktykach religijnych. Widzimy obleśnych księdzy, księży. Widzimy księży fanatyków, widzimy oszukańczych kaznodziejów z telewizji oraz sprzedawców badziewia w imię Chrystusa. Widzimy także przerażająco foliarską i brutalną sektę, która jest o wiele gorsza od kościoła katolickiego de facto, czy powiedzmy chrześcijańskiego może. W świecie przedstawionym sekta jest po prostu no, masakryczna. Widzimy także jednostki szukające swojego powołania i nieudolnie próbujące znaleźć je w wierze, tak, czy to w tej wierze powiedzmy chrześcijańskiej, czy próbujące przyłączyć się do sekty. Wreszcie widzimy też absurdalną wizję powiedzmy kościoła przyszłości, wypaczonego przez wydarzenia z komiksu, co de facto stawia pod znakiem zapytania dotychczasową historię kościoła jako instytucji, ale przede wszystkim to nie jest komiks moralizatorski, to nie jest rozprawa filozoficzna czy teologiczna, to jest opowieść o kosmitach, innych wymiarach, przemocy, płynach ustrojowych. Do tego bardzo wulgarna także w warstwie językowej. Ona łamie tabu oczywiście, przedstawia w przerysowany sposób różne patologie związane z wiarą, ale no nie uderza tak myślę punktowo. Tak? Ona nie mówi nam, że cały kościół jest pełen tylko patologii, tylko pokazuje nam kilka przykładów tej patologii i też absolutnie nie daje recepty na poprawę sytuacji, nie stara się być właśnie dziełem takim dydaktycznym z jakimś morałem. Nie, ona po prostu naśmiewa się z różnego rodzaju tych patologii. No i wspomniałem, że jest wulgarna. O ile początkowo wulgaryzmy w warstwie językowej nie przeszkadzają, bo pasują do protagonistów, tak w którymś momencie to się trochę zmienia. Ten początek gra całkiem fajnie wulgaryzmami. Edgar ich unika, wiadomo, ale już jego foliarscy przyjaciele, czy to ten ćpun, czy weteran bez nosa, oni bluźnią na potęgę. I to pasuje do tych postaci, to pasuje do ich sposobu bycia, do tego, jakie środowisko reprezentują to gra. Ale na przykład w czwartym zaszycie trafiamy do siedziby sekty i tam poziom bluzgów na dymek osiąga poziom absurdu. I jasne, to ma być przerysowane. Tak, to jest bardzo przerysowany świat i ta sekta też jest strasznie przerysowana, ale twórcy naprawdę chyba trochę za mocno wręcz tutaj płyną. Streamerką sekty, czyli tą jebmatką jest naga starucha, której asystuje facet pokryty uryną, a ich szurska filozofia opiera się na takich pojęciach jak cyckosfera czy gwiezdna spegma. I to w małych ilościach może i by było śmieszne, gdybym na przykład miał 15 lat, ale tutaj no widzę w tym taki głupi bełkot, przy czym Rozumiem pewną świadomość twórców, tak, e, mamy na plus, do, mogę zaliczyć metakomentarz obecny tutaj e, w tym e, zeszycie, gdyż bohater, jeden z bohaterów, który wierzył w ten kanał, tak, i wspierał go finansowo nawet e, widząc to wszystko z bliska, stwierdzono, że nie wierzy, że na to szły jego pieniądze i że teraz cofa subskrypcję. I jako pokazanie takiego absurdu właśnie też foliarstwa z YouTube'a powiedzmy, tak, że coś, co. E, ludzie kupują, tak? co jest patologią, już gdy się na to patrzy na YouTubie, ale mimo wszystko część osób to łyka, w realu może być jeszcze gorsze. No w ten sposób jakoś to tam kupuje, chociaż i tak ja bym jednak nie szedł aż tak daleko w tej wulgaryzacji, powiedzmy, tego fragmentu komiksu i w tym miejscu myślę, że na pochwałę zasługuje tłumaczenie. Warto by o tym wspomnieć, bo komiks czytałem po polsku, Tłumaczką jest Zofia Sawicka i w trakcie lektury tam raz mi coś nie grało na początku, ale już nie pamiętam, co to było. Chciałem to na szybko znaleźć, ale nie mogłem przed nagraniem. No nieistotne, ale przez resztę komiksu płynąłem z przyjemnością. Nawet ten bełkot jeb matki i jej wiernych brzmi po polsku znośnie. Czułem też różnicę w wypowiedziach Edgara, pewnego księdza, istoty z innego wymiaru oraz naszych foliarzy, więc to tłumaczenie jest naprawdę w porządku. I też udało się nie zgubić obecnego tutaj humoru, bo te głupoty wygadywane przez poszczególnych bohaterów często są zabawne, tak samo jak chociażby humor sytuacyjny wynikający z nieumiejętności Edgara do krytycznego myślenia czy z jego łatwowierności w kontaktach z innymi. Tutaj jest trochę takich zabawnych sekwencji, czy po prostu czasem zabawna jest ta groteska, ten absurd, który obserwujemy tak? zwyczajnie i to się w tłumaczeniu udało gdzieś tam zachować. A teraz wracając do fabuły, te ostatnie zeszyty to już jest taka B-klasowa apokalipsa, trochę fantasy, trochę science fiction, dalej sporo krwi i płynów ustrojowych. Finał ma dwa dobre twisty tworzące ramę fabularną ze wcześniejszymi wydarzeniami, z genezą Edgara z drugiego zeszytu i widać w tym, że był na tę historię jakiś pomysł i że dostajemy rzeczywiście zamkniętą całość przemyślaną od początku do końca. Mimo tego, że można mieć w niektórych miejscach odczucie, że to jest trochę chaos, nie? że to jest jazda bez trzymanki, że twórcy puszczają się peronu i po prostu dają nam różne dziwne wydarzenia, no to ten finał pokazuje, że no nie, wszystko się spaja, tak, wszystko yy, się domyka w taki całkiem spoko sposób w mojej opinii i ten finał jest yy, odważny i kontrowersyjny dalej, tak, jeżeli Jesteście osobami bardzo wierzącymi, tak? I też przywiązanymi do instytucji Kościoła. No to zapewne Wam się nie spodoba to, jaki jest wydźwięk tutaj wydarzeń w końcówce i jaki komentarz społeczny pada de facto. No, chciałem powiedzieć, z ust twórców, no, jaki wynika z tego finału. Ale mnie osobiście taka wizja gdzieś tam się podoba i to też jest ciekawe, że mówimy o tym w 2024 roku. O tym wspominaliśmy na naszej prelekcji na Kapitularzu, bo. Podobne wydźwięki mają różne inne horrory religijne, w tym te obecne chociażby w kinach w tym roku i w ostatnim. Tak? Czy to Omen Początek, czy to Niepokalana, tam też pojawiały się pewne wątki, które i w tym komiksie i w Hydrauliku Dusz są obecne. No, i po komiksie dostajemy jeszcze skromne dodatki. Mówię skromne, bo to są raptem trzy strony szkiców McKay. Wewnątrz albumu zobaczymy także okładki, okładki alternatywne. Szkoda, że nie ma tego więcej. Ja tam lubię różnego rodzaju dodatki, no ale lepszy ryc niż nic. I teraz przechodząc do podsumowania: czy jest to komiks wart polecenia? Co ja mam wam powiedzieć? Jako kiczowata, kampowa, beklasowa, skandalizująca, kontrowersyjna jazda bez trzymanki? Tak, na pewno. Jest to historia w jakiś tam sposób odważna, ciekawa, no ale przy tym właśnie do bólu kampowa, pulpowa, czy straszy, no bo mówimy o tym jako o horrorze, niekoniecznie. Komiks jest groteskowy, brutalny, wulgarny, momentami obrzydliwy, ale raczej nie straszny. Ja nie żałuję lektury, ale decyzję o ewentualnym zakupie już pozostawiam każdemu osobiście. Na tym etapie zakładam, że wiecie, czy jest to coś dla Was, czy niekoniecznie. I ja tymczasem kończę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.